Wszystkich Bar z przepięknego, a zimnego KOBE. Dzisiaj po raz kolejny z Łukaszem zebraliśmy się w naszym studiu, żeby Wam tym razem opowiedzieć o japońskim nowym roku. To znaczy o normalnym nowym roku, ale w Japonii. Trochę inaczej, jak to wszystko w Japonii. Zupełnie inaczej. <głos> <głos> Zupełnie. Tak, no ja miałem kilka właśnie takich telefonów gdzieś tam przez Skype'a, yy, właśnie z Polski, czy gdzieś się wybieram, czy jest jakaś impreza na, na rynku, czy, czy, czy gdzieś strzelają właśnie swoje fajerwerków. No, problem jest takim, że nie ma rynku, a no, to jest już taka najmniejsza. Najmniejszy problem. Tak. tak, Japończycy generalnie inaczej świętują w ogóle Nowy Rok i chcielibyśmy właśnie w tym odcinku podcastu Wam przybliżyć, jak to się tutaj wszystko odbywa. Po pierwsze, trzeba pamiętać o tym, że Nowy Rok generalnie to jest w Japonii bardzo duże święto. Cały ten okres taki noworoczny. Wszyscy mają wolne. Tak, to nas to jest święto rozmiaru naszego Bożego Narodzenia. Albo i większe może większe, no powiedzmy porównywalne. Ja Panczycy zamykałem się w domach w tym czasie. Nie kursują w ciągi, nie ma z tym dużego problemu, ale na przykład są pozamykane sklepy. Jeżeli macie jakichś znajomych tutaj, to ich też nie ma, bo oni się po jeżdżali do domów i oni się zbierają rodziną, dużą, wielo, wieloosobową rodziną i jedzą sobie świąteczne dania i oglądają telewizję. Czyli, czyli robią w zasadzie to, co my robimy w święta Bożego Narodzenia, prawda? Tak. Oglądają kolejnego Kevina samego w domu po raz kolejny. Gorzej oglądają takie, takie świąteczne programy oła programy humorystyczne. Tak. I oprócz tego chyba o gotowaniu też, nie? Z tego, co słyszałem, to w nowym roku to na, największym, największym przebojem są programy takie zabawne. Takie głupie, głupie, bardzo głupie programy zabawne. Ale no, w sumie to jest dobrze, bo mamy dużo wolnego. Chyba gdzieś w zależności od firmy gdzieś z tydzień do dwóch tygodni nawet czasami. Albo i dłużej. Do dwóch tygodni nie przesadłbym, ale tak, tak z tydzień to akurat. Dlatego jest to odpowiednik naszego, Bożego Narodzenia. Część osób pracuje te święta, ale pracują mniej niż zazwyczaj. Ale nie bawią się tak jak w Europie na przykład, czy gdzieś tam nie, w Nie, żadnych państwach? fajerwerków, żadnych, żadnych takich imprez na mieście. spotykają się z rodziną i, i jedzą bardzo, bardzo cierpliwie przygotowane dania. Ale jest coś to... takiego jak bonenka i sinenka, nie? Tak, ale te dwie rzeczy... Czyli, a, wytłumaczę jeszcze, to są imprezy związane z nowym rokiem i ze starym rokiem, tak? Dobrze tak. rozumiem to? Nie jestem sprawna, tak powiem, w jakiej kolejności one się odbywają, ale to są takie imprezy, w którym spotkałem się koledzy z pracy, ze szkoły i idą się upić. I to się odbywa na 2-3-4 tygodnie przed, przed nowym rokiem. Tak. Bo później już nie ma czasu na to, więc one się spotykają jakoś tak wcześniej i idą na godzinę dwie do. Restauracji, upiją się i to jest tak wygląda impreza. Ale generalnie to jest całe imprezowanie, które się odbywa właśnie w okresie noworocznym. No i potem Japończycy mają dużo różnych takich tradycji, które przestrzegają nawet aktualnie. Tam dużo z nich odeszło już nie pamięć oczywiście, ale te najważniejsze są ciągle bardzo, bardzo um, często praktykowane przez wszystkich. Tak, znaczy przede wszystkim jest jedzenie, które, które sporządzam na. Nowy Rok. To jest tak zwane Oseci. To jest bardzo bardzo ładnie przygotowany zestaw tradycyjnych dań. To jest takie pudełko, nie? To jest takie pudełko bardzo ładnie pomalowane z dużą ilością małych rzeczy. I większość z nich to... Ja mam to rozpisane. Ja mam nazwy tego. Ja, ja... ja to zeskanuję i wkleję. To jest taka kartka, którą nam prawdziwa Prawda, prawdziwa Japonka Taka prawdziwa, prawdziwa z Co właśnie składa się na taki, taki set, taki zestaw właśnie tego jedzenia em, noworocznego. I to jest tak, że ja tu mieszkam 4 lata i jak zobaczyłem listę tych potraw, to ja ich nie znam. So, ja nie potrafię ich zidentyfikować, to są jakieś takie dziwne rzeczy. Ale swoją drogą oni zawsze mają właśnie te tradycyjne potrawy. To są właśnie takie małe rzeczy, których jest dużo. Znaczy w sensie małe porcje, dużo różnych rodzajów i to wszystko ma swoją nazwę i przygotowuje się to w jakiś bardzo specyficzny sposób, więc to są takie bardzo, bardzo cieczołowicie zrobione zestawy. Tak, i dlatego z okazji Nowego Roku w sklepach pojawiają się trochę nowe produkty spożywcze. Pojawia się na przykład czerwona marchewka. Znaczy, ja wiem, że mówię czerwona, to każdy, każda marchewka jest czerwona. Nie, ona jest naprawdę czerwona. Ona jest tak bardziej czerwona niż, niż nasza marchewka. Ja tej marchewki w marchewce zawieram. Tak, pojawia się moci, bardzo dobre, której zazwyczaj nie ma, którego ja bardzo lubię. wszyscy lubią. Pojawia się parę. Mo moci w ogóle to jest zrobione ze specjalnej mąki ryżowej, takie tak. różne przysmaki, i to generalnie występuje w, chyba w wielu odmianach. Moci nie jest tak ubijanym ryżem, gotowanym, ubijanym ryżem. Ale tam kater. chyba gatunek ryżu jest specjalny. No i jak, jak tu każdego japońskiego, bo to tak. jest specjalny gatunek gry, specjalnie przygotowany. Ale generalnie chodzi o to, że to ma taki konsystencję kluchy, jak to potem się ugotuje i tak. jest bardzo dobre. Jest dobre, coś... chociaż część tu się nie da jeść samemu. To trzeba z sosem polać albo z czymś jeść. Trzeba mm. jest z no Jak kluski No, kluski takie. Jest Ale jest bardzo dobre. Jest bardzo dobre. No i tak. właśnie jedzenie jest jednym z ele elementów, powiedzmy, tradycyjnych. Drugim takim typowym elementem jest oto Dama. I to jest odpowiednik naszych prezentów na Boże Narodzenie. A tu dzieci głównie dostają, nie? To się, że wyłącznie dzieci dostają. To, to, jest, to jest w kopercie, dostałem pieniądze na Nowy Rok. I wszyscy się bardzo cieszą na to i nic no, innego. Ja bym się też bardzo cieszył, jakbym bym dostał te pieniądze. Ja też cały czas rok. czekam. Może przyjdzie w kopercie. Takim najważniejszym chyba elementem całego tego noworocznego takiego e, rytuału jest właśnie wizyta w świątyni. Tak, pierwsze nasza pasterka... A, a ich akcymode, to jest pierwsze wyjście do świątyni, e, pierwszy dzień nowego roku jest jest, jest ciężko, jest ciężko pójść, pójść Ale nie tylko pierwszy dzień, prawda? Oni nie... chodzą przez chyba 3 czy 4 dni, czy więcej nawet. Oni chodzą nawet dłużej. Wydawało mi się na początku, że to jest pierwsze więcej właśnie. ale w zależności 3, 4 od tego ile mają czasu i na ile mogą sobie pozwolić. Pierwszy dzień nie da się tam wejść. Świątynie są, są zawalane, jest ogromna ilość czasu. Drugi, trzeci jest ciężko, a potem jest już łatwiej. My się wybraliśmy do takiej świątyni, żeby zdać wam report tego, jak wygląda właśnie świątynia w czasie Hatsumode. Ale mog mogliśmy iść do najbliższej świątyni, która to jest pewnie 5 minut, z stąd. I tak chyba większość Japończyków robi, prawda? Czy I tak oni odwiedzają tak jakieś znane? Tam, gdzie jest ich rodzina. Aha, bardzo dobrze, powie a, a dobrze powiedziałeś. Japończycy e oczywiście lubią odwiedzać, jeść i kupować znane rzeczy. Tak, więc przesadzam, że połowa idzie po prostu do świątyni obok. To jest tradycja, tutaj się urodzili, wychowali i z rodziną idą po raz kolejny na, na pasterkę. I to jest bardzo fajna tradycja. Że... Ale nie wszyscy. Tak. Niektórzy lubią sobie pojechać na jakiejś takiej specjalnej, znanej świątyni. Na Gatshinkansen gdzieś. Nasz Gatshinkansen pojechać przez pół, pół Japonii. Podejrzewam, że Kyoto jest oblegane. Kyoto jest oblegane strasznie. W, w Kobe. No już nie mówmy o, o, o Kyoto. Kobe ma ogromną mność na każde miasto, ale najbardziej odlegione są, wydaje mi się, dwie. Jest Ikuta, to jest mm. najbardziej tradycyjna, najstarsza tutaj świątynia i jest Tamigała, e, druga wielka świątynia i w zasadzie tam nie można się dopfać w ten, ten pierwszy dni. My oczywiście nie mogliśmy przegapić takiej okazji na przygodę i też wybraliśmy się do świątyni, która nie jest oczywiście w kowę gdzieś tutaj pod nosem, mm. tylko wybraliśmy się do takiej świątyni, do której się trzeba gdzieś tam dostać. Też to... ze względu na to, że nasza znajoma właśnie tam e, miała pracę, bo trzeba powiedzieć, że przy takiej ilości osób, które te świątynie odwiedzają właśnie w tym okresie, no zatrudniane są po prostu zwykłe, normalne osoby, które mają pomagać właśnie tym nichom, tam. Właśnie obsłużyć wszystkie te masy ludzi, które nad, nadciągają właśnie przez te 3-4 dni pierwsze. A przez obsłużyć mamy tutaj na myśli handlować, sprzedawać. Tak. No do tego dojdziemy, jak już będziemy na miejscu. Tak. Na razie postanowiliśmy się wybrać właśnie do y, świątyni Kyomizu, która nie jest w Kyoto, bo od Kyoto też jest tak, oczywiście tak, tak, to najsłynniejsza, ale... Ona jest trochę y, powyżej Takarazuki. Tak, Takarazuki. Taka Razuki. I generalnie nie spodziewaliśmy się, co nas czekało. I w Japonii się bardzo dobrze jeździ pociągami, nie wiem, czy Ma już wspominał, tak. ale tutaj siadacie w pociąg jedziecie gdziekolwiek. Autobusy też są super. Autobusy są jeszcze lepsze? ale nam nie wyszło. No, autobusy są bardzo dobre, jak są. Jak są. Natomiast właśnie w ciągu nowego roku nie liczyliśmy na to, że w ciągu całego dnia autobus będzie jeden i to gdzieś tam w godzinach rannych. Nie, bo, bo dokładnie w południe. Był jeden w południe, uczciwie. Tak. Przegapiliście, trudno, proszę państwa, proszę wziąć taksówkę. Jedyne 11 km do najbliższej świątyni. Ja Panczychom to nie przeszkadza, bo oni mają samochody i mogą sobie tam dojechać, ale na. zresztą to zrobili, doskoczyło. bo widziałeś, jaki był korek tam. W ogromnych ilościach. Więc postanowiliśmy, że nie będziemy wracać, już tak daleko zjechaliśmy. Pójdziemy na piechotę ze 11 km. Tak, no i y, generalnie bardzo fajny spacer zrobiliśmy z niebie. Było, było bardzo ładnie, bo jeszcze było trochę śniegu i to było takie em, wiejskie, zimowo-japońskie krajobrazy, po raz pierwszy chyba widziane przeze mnie, więc bardzo mi się podobało. Tak, podkreślałem japońsko-wiejskie. Tak, no to, to nie jest taka wieź, jak, jak w Polsce, gdzie jest jeden budynek i tam nic nie ma. Tylko to jest jeszcze tak, powiedziałbym, podmiejsko w Polsce, a mm. w Japonii to już jest wiejsko bardzo, więc... Bardzo ładne góry, bardzo ładne widoki, Dużo zdjęć ładnych zrobiliśmy. Tak, które zresztą, m, część z nich jest pod podcastem. Możesz Możecie Ale... sobie zobaczyć. No i... Nie do, nie doszliśmy. No tak, bo w sumie tak. przeszliśmy jakieś 6 km, co i tak było całkiem nieźle. I wyłowił nas y, z tego gąszczu samochodów jadących właśnie do świątyni, um, pracownik tej świątyni, czy tam mnich tej świątyni, który potem się okazał tak faktycznie szefem szefem tej świątyni. Znaczy wyobraźcie sobie takiego dziadka, który jedzie w dużym samochodzie i... To taki pas. Taki pas. I jedzie z wnuczkiem i on nas pyta, czy gdzie my jedziemy, czy nie, chce, że nie chcemy zostać podwiezieni. Tak, no A no mówimy, no ja oczywiście. mówię, oczywiście, jedziemy tak, jedziemy do tej, do tej jedziemy. świątyni. A on mówi, to bardzo dobrze, bo to moja świątynia jest. Tak, i nie zrozumieliśmy, co on ma na myśli jego świątynia. Okazało się, że on jest tam głównym mnichem, mnichem szefem tego wszystkiego. E, no i generalnie na zabrał, zabrał nas. I na zawiózł. Tak. I bardzo fajna wycieczka. Wsa pod górę byśmy musieli trochę tam wchodzić, bo okazało się, że w końcu no. ta świątynia jest na takim alaszczycie jakiegoś tam takiego nie... Na, takiej małej góry, albo nie większego wzgórza. I bardzo ładne widoki stamtąd też były podczas, podczas drogi, właśnie takich gór. I super. Było dużo śniegu. Było dużo śniegu. Chociaż z tego co mówiła się się właśnie wcześniej dzień wcześniej było tak, więcej śniegu. dzień wcześniej było bardzo dużo śniegu. stopiło się do naszego przybycia, ale było bardzo ładnie. Ja, ja, ja wiem, że w Polsce śnieg może nie być takim rzadkim wydarzeniem, <śmiech> o którym warto mówić, ale tutaj naprawdę w Kobe jest go mało. Tak. no i jak już żeśmy przyjechali na miejsce i zostaliśmy właśnie wytransportowani przez głównego mnicha, to postanowiliśmy właśnie wszystko sobie zobaczyć, zwiedzić i przez to, że mieliśmy właśnie znajomych tak jakby za sceną tego wszystkiego, tak, mogliśmy tak, tak, właśnie tak. wejść sobie tam od tyłu do tej świątyni też i, I, i zobaczyć, zobaczyć, jak, zobaczyć co jak to wygląda. jak wygląda ich praca. Yy, I to nie jest jakaś... Znaczy ja, ja nie chcę mówić o mnicha, ja rozumiem, że nie się muszą odprawiać obrządki i oni mają do pracy, ale gdy zatrudniają... Yy... Japończyków, pracowców, listów, e, studentów do wykonania ich drobnych prac w świątyni w okresie Nowego Roku, to potrzebujemy ich głównie do sprzedaży e, takich drobnych rzeczy, które sprzedają w ogromnych ilościach w okresie Nowego Roku. Na które składają się dwie rzeczy głównie? Gu głównie, tak. Nie głównie. Jest, jest tego masa, ale generalnie masa i... sprzedają dwie rzeczy. Po pierwsze, sprzedają amulety, czyli takie tak. jak to się po japońsku nazywa? O tak które generalnie służą do tego, żeby nam przynosić szczęście. Tak, i to niec... Jest ich kilkadziesiąt gatunków. Tak, i to nie jest jeden amulet na, na dobre szczęście. Nie tak, tak. Tutaj to są amulety od wszystkiego. Jest amulet na dobrą naukę, amulet, żeby nie mieć wypadków samochodowych, amulet, by dobrze się dzieci rodziło. Tak, z tego, z tego co nam mówi, to najpopularniejsze są chyba na egzaminy. Tak, to są bardzo bardzo popularne. Każda matka przychodzi do świątni kupić dziecko, które ma zdawać egzamin amulety dla egzaminów. Pomodlić się, wykupić jakieś tam dodatkowe modlitwy tak. dla nich. Ale to jest temat w ogóle na osobny podcast, bo no to jest szaleństwo z To wygląda jak takie małe woreczki ze szturkiem. No bardzo ja mam bardzo jeszcze, ładnie wyszywane. Ja mam jeszcze e, kilka. Uzbierałem. Więc. Nie wiem, co tam jest w środku, ale... Tam nie wolno tego otwierać. Jeżeli otworzycie to, co to traci swoje, swoje dobroczynne własności. Aha. E, I podobno trzeba to wyrzucić lub oddać do świątyni po roku... Używania. One są tylko jednoroczne. Mają daty przydatności. One One używania. wygasają. Jak wszystko wygasa, nie, nie można mieć starych rzeczy. No i drugą, drugim takim tradycyjnym, tak jakby, nie wiem, sprzedawaną rzeczą jest yy, wróżba. Tak, o Mikudzi. Wróżba noworoczna, nie tylko noworoczna. Obydwie jeszcze można kupić w dowolnym, e, dowolny dzień na świątynie, ale właśnie w Nowym Roku jest to najbardziej popularne. I ta wróżba jest niesamowita. Jest... Po pierwsze jest kilka rodzajów, tak? Bo nawet nie wiem, są jakieś takie wróżby przyczepione do małych kotów, Aha, takich, tak? tak, tak. Takich figurek i różnych i tak dalej. jest tylko jedna. Te takie kocie wróżby z ładnymi <laughs> figurkami, to za pół ceny w ogóle sprzedawane. To jest, to, to jest taka. Się wyciąga takie patyki, nie? Tak. Z pudełka. To trzeba, Patyki się wyciąga, to, to jest system losowania. W pudełku, zamknięte pudełku są długie patyki. E, miesza się tym miesza, miesza, miesza, wyciąga jeden jest na nim numer napisany. I w zależności od tego, co wylosowaliśmy, taką wróżbę dostaniemy z listy wróżb. Generalnie są dwa rodzaje tych wróżb. Jest wróżba dobra i zła. Oho, nie, nie, nie. Jest, jest trochę dobra, jest bardzo <laughs> dobra, trochę zła, jest tak średnio zła i bardzo zła. Jest kilka rodzajów. E, ciekawostka jest taka, że podobno na Nowy Rok, i to jest taka wiedza, którą tak, nam się dało, za sceny. Kurty, Tak. podobno na, na Nowy Rok e, nie ma wróżb złych. Tak całkiem zły? Tak, one są unisunięte z puli do wylosowania. Taka ciekawostka. E, no ale jak wygląda? To, to jest winięta karta papieru, e, na której w kilku kategoriach, niesłownie jak nasze, nasze horoskopy, <grym> jest wypisane starym japońskim, który ja nie są w stanie oddecyfrować. E, I podobno japończycy też mają troszeczkę z tym problemu. To jest to bardzo, bardzo trudne. E, jak wam się będzie podobać, powodzić w tym roku w podróży w finansach, w rodzinie, w miłości pewnie w kilku innych kategoriach to nie są wystandardowane to nie, są wystandardowane. nie potem, potem zwijają z powrotem i zawiązują na, na tych drzewach takich? Albo na tych takich tak. patykach przygotowanych? Bardzo, bardzo ładnie wyglądają właśnie te drzewa. Na jednym z, z tych, brzywane. znaczy nawet na chyba dwóch czy trzech z tych zdjęć właśnie pod podcastem będziecie widzieli te takie małe zawiązane kartki, to są właśnie te wróżby. Przeczytane tak. przez ludzi i zawiązane właśnie z powrotem na Tylko nie jestem pewien, czy to każdą wróżbę trzeba zawiązać tylko taką złą lub nie najlepszą wróżbę. Nie mam pojęcia. Jest, jest na to jakiś system. Nie każda wróż, wróżba jest zawiązywana. No i generalnie jak już zrobimy zakupy takie A jeszcze świątynne nie zrobi, jeszcze nie zrobimy. Czekaj, nie czekaj nie i, I pomodlimy się i o. zrobimy wszystko co mieliśmy w tej świątyni To jeszcze pod tak jakby, tymi budynkami świątynnymi jest przecież cały wielki taki uh, festyn zrobiony tak, tak, tak, tak. z jedzeniem i z tradycyjnymi potrawiami Które się pojawiają tylko właśnie y, w tych mniej więcej okresach o. Ja się no, domyczyłem, że tam dużo jest takich standardowych potraw no, Ale jest, jest trochę wydom. rzeczy, których nie widzieliśmy tak, na przykład... Sake manju. Sake manju. W nie ma sake, ale, ale było bardzo dobre. <laughs> to też właśnie są takie kruski z... Mm, co, co, co to było? miało w środku? Co, to, takie co, co słodką e, fasolę. A, a miało asuki. Chyba to było asuki. Czerwona fasola, przygotowana, tak. bardzo słodko, bardzo dobra. Jeżeli się przyzwyczajacie do tego. No i generalnie można spróbować właśnie dużo rzeczy. No i Japończycy właśnie masami przychodzą. Modlą się, kupują rzeczy, jedzą, robią zdjęcia. Czy ja chciałem masz co znaczy masami przychodzić, bo, bo może nie oddaliśmy tak, tego tłoku jeszcze. Na zdjęciach właśnie tego nie widać. Na ale... zdjęciach tego nie widać, bo kiedy pojechaliśmy to tam nie było. Tam to już był ty... trzeci dzień chyba. Czyli nigdy czy... nikogo nie było, tam tak. było pusto. Ale gdy ja poszedłem parę lat temu do właśnie Kuty, największe świątynie w Kobe, e... zobaczcie jak to wygląda, to tam był korek. tam. Cała ulica była zablokowana, tam nie dało się poruszać, tam poruszaliśmy się po jednym kroku, wszystko było zatkane. Wejście do świątyni zajęło, Nawet bycie. jak na Japonię było zatłoczone, tak? Nawet na, jak na Jap Japonię. To wszystko, jeżeli chodzi o świątynię, ale jeszcze parę rzeczy się pojawia w Japonii właśnie w okresie noworocznym. Przede wszystkim wszędzie pojawiają się figurki, i obrazki tego zwierzęcia, z którym ten rok jest związany według chińskiego e, horoskopu, tak? Więc w tak, tym w roku mamy rok królika. I wszędzie są króliki takie z papiermasze na przykład, albo malowane, takie figurki, które można kupować. Jest jako ogromna ilość. To, to już nie jest zabawne w tym momencie. <śmiech> I kartki oczywiście też się pojawiają. Ja na przykład kupowałem kartki świąteczne, takie Wesołych Świąt. To miałem właśnie problemy z kupieniem kartki Wesołych Świąt, bo było tylko kilka rodzajów. A właśnie kartek takich noworocznych z królikami było masa. Tak, i na każdym jest jakiś taki fajny króliczek w jednej z pół miliona pos... Miniona tak. stylów. To jest naprawdę niezabawne. I ty, ale my nie mamy problemu, bo my tych kartek kupujemy parę, wysyłamy do rodziny, jesteśmy zadowoleni. Ale Japończycy to muszą wysłać do każdej jednej osoby z pracy, mm. każdego szefa, każdego kolegi i to jest, to jest kilkadziesiąt kartek. I jak już to wyślą, to, to już nie jest koniec. To jeszcze nie jest koniec, bo muszą poczekać na odpowiedź i potem jeszcze raz odpisać. To jest bardzo skomplikowany system. A Ale... spróbujcie o kimś zapomnieć. Się obrażam. Ale jeszcze bardziej ważną rzeczą w życiu Japończyka jest kupienie nowego właśnie? notatnika na rok 2011. Nie, tylko nie notatnik. Który będzie bardzo, zawierał bardzo wszystkie jenów. następne plany na cały nowy rok i tam wszystkie yy, małe kawaii japonki mogą zapisywać swoje plany i wklejać małe kawaii naklejki przy każdym planie i małe takie naklejki z ciasteczkami na przykład. Małymi króliczkami. Tym bardzo kawaii, słodkim akcentem żegnałem Was w tym nowym 2011 roku i wszystkiego najlepszego, również z okazji chińskiego roku nowego, który właśnie się zbliża. Tak, w tym tygodniu będzie chiński nowy rok. On jest troszeczkę według innego kalendarza. Jest obchodzony zupełnie inaczej niż w Japonii. Więc, więc jeszcze dużo do nauki przed jeszcze nami. Jeszcze dużo do nauki. Okej. Okay. Żegnam wszystkich. Z tej strony Gom I Łukasz. Z przepięknego Kobe. Do zobaczenia!